Cześć ludzie, mówi Pichont, witam wszystkich moich czytelników, a w zasadzie teraz już słuchaczy blogu fajkawodna.com, a dokładny adres oczywiście fajkawodna.blogspot.com. Dzisiaj chcę odpowiedzieć wam na pytania i uwagi, które zawarliście w ankiecie dotyczącej próbek, które wam wysłałem. Mam nadzieję, że wam się spodobają te próbeczki. No i co, po kolei lecę... Nie, nie było dużo tych uwag i pytań, no więc pójdzie raz, dwa, jak sądzę. Dariusz napisał Nix, shishaforum.pl. No, to podał swój, Nick, po prostu. No, Miejsce na dodatkowe uwagi. Ktoś tu pisze, że jego telefon nie działa. No, współczuję, że ci nie działa telefon. Napraw sobie i dbaj o baterię. Ktoś tutaj pisze, że też. Kto tu pisze? Łukasz pisze. Ja często przejeżdżam koło Sklepiku przy Jana Pawła, więc w razie czego mogę osobiście wpaść po rzeczy. No i Sejsinie, drogi, czy tam Sejsinie, padłeś już, wiem, także odpowiedź rychło w czas, ale jest. Maciej pozdrawia, pisze, trzymaj, tak dalej, jest bardzo dobrze. No jest mi nieźle, okej. Okay. Trochę kaszle ostatnio, ale jest mi nieźle. Michał pisze, po sample chętnie będę wpadał na Grzybowską. No, bardzo dobrze, wpadaj, wpadaj, jak najczęściej żeby darować sobie wysyłki na rzecz odbioru osobistego. I tak też zrobiliśmy właśnie. Wszyscy z Warszawy odbierają osobiście, bo to nie ma sensu wysyłać. Grzegorz pisze pytanie. Opłaca wam się płacić za wysyłkę darmowych próbek? Ja to muszę wiedzieć różne rzeczy. Nie opłaca nam się, Grzysiu. Nie opłaca nam się. Filip pozdrawia po prostu. Miło pozdrawiam też. Wojtek pisze, dajcie mi dużo tego stafu, tak około kontenera. Spoko, czyli sobie odbierz. Nie ma problemu. Kogo tutaj mamy jeszcze dalej? Tu długo, długo nie ma nic, żadnych pytań. Michał pisze, przyjmę każdą ilość i wszystkiego, nawet tangiersa. No ja też, powiem ci, dołączam się do tego pisu. Yy, Mirek pisze, oby tak dalej, Pichąt. Oby tak dalej, Mirek, oby... Karol pozdrawia po prostu, dziękuję, też pozdrawiam. A, tutaj jakiś dłuższy wpis. Zuzanna pisze. Od października mogę nie zawsze odbierać telefony. Ej, przepraszam, przepraszam, to mój sorry, sorry. Halo? Nie teraz, kochanie. No trudno, bo może zadzwonię jak już będziesz mogła. Yy, możliwe, że w godzinach przedpołudniowych będę mieć zajęcia na uczelni. No, bo w tych godzinach często się odbywają zajęcia, więc ja bym wtedy nie dzwonił, będę dzwonił później. Bardzo mi się podobał filmik spalenia fajki w basenie. No mnie też, tylko było zimno. Może pora nakręcić inne ekstremalne miejsca do palenia fajki. A co proponuje Suzia? Potem Mateusz pisze pozdrowienia dla Pichonta od Matiego. Mati pozdrawiam, zapraszam na cisza Night. Błażej pisze, dziękujemy. No, miłe to. Że czasami dziękuję się też. Piotr pisze... Telefon dopiero po 16. Mój wasz namor nie może się doczekać. Nie, nie wiem, co insynuujesz. Dzwonić po 16, rozumiem, ale co z tym twoim wężem, że się nie może doczekać? Czego? Co zamknujesz, knujesz, Piotrze? Hmm, Wojciech pisze, czy jeżeli wypełniam tę ankietę, to będę musiał za cokolwiek płacić? No więc tutaj od razu wyjaśniam. W momencie, kiedy kliknąłeś wyślij tą ankietę, twoja karta kredytowa została obciążona automatycznie, więc nie, mu nie musisz się niczym już przejmować. Weź się, tato. Filip pozdrawiam. Pozdrawiamy również. Mateusz pisze. Fajna opcja z tymi próbkami. Pozdrawiam. Paweł pisze. Witam, panie Pichoncie. Twojego Aladina. Panie Pichoncie. Nie. Twojego Aladina posiadam... Od pół roku palę raz na tydzień, co klasyfikuje mnie raczej jako na początkującego palacza. No, nie mam zasad przecież żadnych. Do napisania tej ankiety zmotywował mnie fakt poszukiwania nowego, tego najlepszego, najsmaczniejszego tytoniu, bo niestety trochę ich paliłem, brakuje mi tego ulubionego, do którego z wielką chęcią bym wrócił, dokupił go więcej. Mam nadzieję, że uda mi się załapać do grona osób, do których te próbki będą rozesłane, no, załapałeś się, ale kto mówi, że to będzie tytoń? Nie wiem, skąd sobie to wziąłeś. Może w następnej partii będzie, ale na razie to wcale nie mówiłem, że to będzie tytoń. Inny Paweł teraz pisze, że witam, a co jeśli... Co będzie, jeśli tytoń okaże się git? Będzie można zamówić, zakupić? Oczywiście, jak się tytoń okaże git, możesz kupować w dowolnych ilościach, tyle że powtarzam, że to wcale nie chodziło o wysyłkę tytoniu. Um, bo generalnie, gdybym mam. Miał wam wysyłać tytonie, to chyba byłoby to nielegalne. Maciej pisze. To ja może już od razu podziękuję za wszelkie materiały promocyjne, jak i za darmowe próbki. Mam nadzieję, że będą one na tyle dobre, że od razu po zapaleniu ciszy zamówię większe opakowanie w twoim sklepie. No bardzo proszę, o to mi właśnie chodzi. Excellent. Te próbeczki sobie zapalcie, no bo to są węgle, jak już każdy wie. Mm, zobaczycie, że są bardzo fajne bo generalnie są lepsze od wszystkich innych, które do tej pory były dostępne na rynku, pod kilkoma względami. są y, Troszkę szybciej się rozpalają, ale to nie jest jakaś znacząca różnica. Spalają się troszkę inaczej, y, mniej wydzielają zapachu, co powoduje, że i na smak mniej wpływają. Y, są przede wszystkim inaczej pocięte, bardziej opłacalnie jakby y, dla użytkownika są pocięte, bo nie marnuje się ta część węgla, która... Jest u góry i która oddaje ciepło do otoczenia, a nie do siszy. Więc generalnie nie marnujemy tego węgla i dzięki temu on, nawet gdyby kosztował tyle samo co konkurencyjne węgle będzie bardziej opłacany po prostu i wygodniejszy w użytkowaniu. No poza tym jest czyste ekologicznie, co jest dosyć ważne w dzisiejszych czasach, Tomasz pisze. Witam po wakacjach. Witaj. Co w ogóle słychać? Będzie jakaś reaktywacja Shisha Night? Yes, my no będzie, będzie. W tym tygodniu, w sobotę 25 jest Shisha Night właśnie u nas w hurtowni. Zapraszam serdecznie. Zapisać się można poprzez formularz, który Diadlo ogłosił na Shisha Forum wątku właśnie chyba Shisha Night Pichonta po prostu. Zapraszam, będzie browarek, będzie... tabazu kanapki chyba będzie robił. No i generalnie sobie posiedzimy Od 17 do 24 Tym razem Wiem, że się pojawiały pytania, czy nie może być dłużej No sorry Tym razem nie chcę robić dłużej Zobaczymy jak wypali ta impreza Bo to taka pierwsza impreza nocna Impreza w zasadzie Takie posiedzenie przy siszach I zobaczymy co dalej Następne i to będziemy kontynuować Jeśli będziecie chcieli A co do godzin to Zobaczymy Arek pisze, szczególnie interesuje mnie yerba mate, bardzo byłbym wdzięczny za próbki wraz z przesłaniem specyfikacji danego produktu. Wiesz co, wyślę Ci te próbki yerby, tylko jeszcze nie teraz, ale do Ciebie wyślę oddzielną paczuszkę. I bardzo dobrze. Gdybym mnie wysłał, to przypomnij mi za, nie wiem, jakieś dwa tygodnie, bo teraz mamy na głowie mnóstwo innych rzeczy jeszcze, ale wyślę, wyślę Ci trochę próbek fajnej yerby. Co tu jeszcze? Igor pisze, Czy będziesz miał w asortymencie fajki firmy MIA. No, tutaj nie potrafię odpowiedzieć. Pracujemy nad tym, ale żeby zapewnić w dobrych cenach fajki, to z producentem trzeba się bardzo porządnie dogadać i żeby to miało jakiś sens, więc jeszcze czekamy. Patryk napisał uwielbiam egzotyczny. Ale co, tercet? Żądam wyjaśnień. Marcin pisze, że nie ma Uwag. Hmm. Kamil bardzo rzeczowo napisał: naleśniki nie nadają się jako sanki. Tato, tato, Kuba. Nie wiem co. Nie wiem co mam powiedzieć. No i Robert. Robert pisze: Trochę dziwne są pola na imię, nazwisko i adres w tej ankiecie. Pierwsze takie trochę duże, następne dwa mogłyby być połączone. Po co miasto i kod pocztowy tak oddzielać? To tylko tak technicznie, co do ankiety. Reszta spoko. Czekam na próbki. No więc, Robercie, Robciu, odpowiadam Ci. I am your Dlatego żeśmy oddzielili to od siebie, czyli miasto od kodu, żeby móc sobie posegregować tabelki, które się tworzą z tymi ankietami, po miastach właśnie, po to, żebyśmy mogli oddzielić sobie Warszawę od innych, po to, żeby oddzielić powiadamianie tych, co mają zabrać osobiście od tych, którym wyślemy. Więc to było po to. A dlaczego hmm, były jedna większa, druga mniejsza, to szczerze mówiąc nie wiem. i Mało mnie to interesuje. Zresztą Google tak sobie ustawiło coś tam. Lecimy, następne pytanie. Marcin pisze. Marcin Paweł. Paniusia, akcja i czekam na odzew od was. No masz, odzew, odzew. Halo, odzew? Kamil pyta, czemu Faja tak wkręca? A ja wiem, stary, nie wiem. Kręca. Gdybym wiedział, to... Gdybym może powiedział, ale... Przecież mi nie wiem. Wkręca, bo jest fajna, po prostu chyba. Chociaż niezdrowa, ale fajna. I dlatego wkręca, Zresztą wszystko, co niezdrowe. Wkręca. Tomek pyta, kiedy i czy będą dostępne fajki wodne w kształcie krzyża z krakowskiego przedmieścia? No niedługo. Na razie szykujemy serię fajek w kształcie króla Polski Chrystusa. Także fajka pikietowa będzie jeszcze dostępna i parę modeli takich w kształcie VAT-u. 25% od razu kolekcja na 2012 rok. 13 bodajże, tak? Teraz ma być 23%, potem 4%. No, także już plany są. Artur pisze pytań. Brak? Będę pisał recki na forum. Nick, Smartek. No pisz, pisz, pisz. Pisz, chętnie poczytam. Marcin? Sorry, że wysyłam jeszcze raz ankietę. O ile poprzednio doszło, ale coś mi przeglądarka świruje. Wolę mieć pewność. He komentarz na blogu, muszę po trzy razy szpicywać. No nie wiem, co się tam stało. Jacek pisze, brak jakichkolwiek zastrzeżeń co do sklepu, ale mógłby być jeden sklep w Szczecinie. Więcej twoich recenzji, pichą więcej. Wiecie co, nie mam teraz siły ani czasu na, na, na recenzję, ale się do tego przyłożę. Generalnie teraz bardziej się rozwijam na yy, podcaście, który robię oddzielnie, w ogóle nie związany z fajkami. Jakby ktoś miał ochotę, to w z Diadem kręcimy sobie swój podkasik i zupełnie niezwiązany z fajkami i takie to jest bardziej moje hobby w tej chwili niż, niż te fajki, ale do recenzji wrócimy tylko w trochę innej formie, niedługo już. Jacek pisze też, że mam jedną uwagę, możecie częściej uaktualniać asortyment sklepu internetowego, no stary byśmy uaktualniali, gdybyśmy tylko mieli co? Cały czas coś dochodzi i, i, i uaktualniamy ale no, nie można tego w nieskończoność kontynuować. To, co się da do Polski sprowadzić, to jest. Ale nie wszystko się da. Nie wszystko się też opłaca. Bo tak jak się pytali czasami o nachle, takie rzeczy, no można sprowadzić, my możemy wszystko sprowadzić, tylko mm, żeby to było legalne, to będzie drogie. I wtedy tego nikt nie kupi. Jak tego nikt nie kupi, to my sobie, no, zablokujemy po prostu pieniądze, a to nie o to chodzi w tej zabawie całej żeby się tutaj zblokować i wystawić na po 70 czy 75 zł. ktoś pisze, że nie ma pytań i że wszystko jest profesjonalnie. No dzięki, widzę tutaj dużo błędów u siebie, ale staramy się, żebyście nas docenili. Miłe że, że, że czasami piszecie właśnie fajne rzeczy, że wam się podoba. Mimo tego, że oczywiście nie jesteśmy bezbłędni, zdarzają nam się babole, że komuś coś tam wyślemy nie tak. No, ale to zresztą wiecie, że w tarczy się odezwać i teraz to naprawiamy. No, trochę bałaganu. Teraz jeszcze remanent robimy wielki. Dwa dni hurtowania nieczynna, bo czas ogarnąć to wszystko, bo przyszło ileś ton tego węgla, który mam wysłałem, więc też trzeba. To jest jednak spore przedsięwzięcie. To, to będzie musiało być rozprowadzone do wszystkich sklepów fajkami y, w Polsce i no, kupa roboty przed nami. Mm. Dzień dobry. Byłabym zainteresowana... Dzień dobry. Zainteresowana próbkami wyrobów tytoniowych ze względu na wzrost cen i ogólny kryzys. I bardzo dobrze. A dla mnie i moich domowników liczy się jakość, ponieważ wszyscy są palaczami. No to wiesz się, mieszkanie, moi drodzy. Oprócz mojej czteromiesięcznej córeczki, no mam nadzieję, słyszałem od znajomych, o państwa firmie i wypowiadali się w samych pozytywach. Także serdecznie pozdrawiam i z góry dziękuję. Natalia... Napisała. No Natalio, nie wysłamy próbek pytaniu. Na, no, jak masz czteromiesięczne dziecko, to lepiej. Lepiej nie jarajcie tyle w mieszkania wszyscy, bo to się może źle skończyć. Uzależnieniem na przykład. Grzegorz. Chciałbym, aby te dane można było edytować, ponieważ zamierzam zmienić numer telefonu. A po co mi twój numer telefonu teraz nowy? Paczka wysłana. Zapisz się najwyżej jeszcze raz na listę po prostu i na automatycznie. Sebastian pisze, z uśmiechem na twarzy czytam twojego bloga. Miło widzieć, że w Polsce rozwija się fascynacja fajką wodną. No, dla mnie to dobrze, bo to zawsze jakiś tam interes. No, fajnie, że coraz więcej ludzi czyta bloga. Statystyki pokazują, że jest was naprawdę bardzo, bardzo dużo i to mnie bardzo cieszy. Mimo, że komentarzy nie, nie zawsze jest dużo, ale komentarze to jest taki miły dodatek, więc widzę, że yy, no, kilkaset osób dziennie przynajmniej tych unikalnych użytkowników odwiedza do tego bloga. Marta pisze: Chętnie przyjmę różne próbki i je przetestuję. Kto <grywa> wie, może i się założy jakiś szyszowy blog. A zakładaj, zakładaj. Będziemy sobie disować. Paweł pisze: Próbki z chęcią mogę odebrać osobiście w Warszawie. Dokonam recenzji. Umieszczę ją na www.shishaforum.pl Dobrze. No i na koniec Karol pisze, że proszę o dopisek na paszkach Karol Zilchester, bo to adres kierowcy busa, który, który bierze mi paszki do Anglii. Raba, wysyłałeś y, y, y, taką z takim dopiskiem? Raba nie wysłał, tak? No to, no to poszła do Łowicza. Pozdrawiam. No i to tyle na dzisiaj, co miałem wam powiedzieć i będę, żeby było śmiesznie, dalej kontynuował y, tutaj nagrania y, audio, żeby wam się troszeczkę też w słuchu rozwijał, oprócz tylko wzroku. Poza tym wzrok się psuje od patrzenia w komputer, więc dbajcie o swoje zdrowie, nie palcie tyle. <śleszy> The Internet is for Porn. The Internet is for Porn. I hate Porn. Grab your dick and double-click for Porn, Porn, Porn. I hate Porn. I Porn. I hate it. Porn, I think the Internet. Porn. The Internet is for Internet is for Internet.